Panie Wiesławie, mam nadzieję, że włączył Pan już swój magnetofon. Serdecznie witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie tylko dla orłów i zapraszamy dzisiaj ponownie do Irlandii, do Dublina, do studia Radia RT, czyli to jest tłumaczenie Radio Telewizja Irlandii. To można by tak właśnie dokładnie przetłumaczyć i dzisiaj jesteśmy tutaj polonijnie, ale też są chyba ludzie właśnie z innych eh, narodowości tak mi się wydaje w każdym razie mamy warsztaty radiowe właśnie o tym jak to w radio wygląda jak prowadzić rozgłośnie mamy tutaj kwiat polskiej emigracji i mamy także Dereka Muni, w zasadzie Derek Muni to jest prezenter Radia RTI, to jest gwiazda, bierzemy udział w jego programie. E, dziewczyny coś tutaj mówią, dziewczyny coś tutaj e, rozmawiają między sobą na antenie, a ja, cóż, nie wiem, nie wiem, czy się skuszę na rozmowę w radiu, ale, ale posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia e, na przykład e, Ania Paś. Ania Paś, bardzo miła sympatyczna dziewczyna. A potem, cóż, polecimy dalej, polecimy dalej. Ja sobie tutaj siedzę cichutko w kocieku. Trochę się wydarłem, właśnie przed chwilą spojrzeli na mnie. No ale zobaczymy co dzisiaj będzie i zapraszam Was dzisiaj na podcaścik radiowy irlandzki, taki podcastowo radiowy i mam nadzieję na dużo fajnych, ciekawych, interesujących gości, którzy przybliżą Wam ten inny radiowy świat, inny irlandzki radio świat. Zatem, jest Zrozumiemy, że ludzie, którzy nacią z tym południą, mają na około 10, może więcej, procent irlandzkiej społeczności.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 That Żegnamy reklamy. Witam ponownie Zbyszek jesteśmy w czasie, w czasie naszego spotkania, w czasie naszego workshopu, można by tak powiedzieć. Jesteśmy w studiu Twojego... Szefa nie, ale człowieka, dla którego pracujesz, tak? To znaczy, ja nie pracuję, pracuję, to jest mój kolega, Derek mm. Mooney, ja nie pracuję w The Mooney Show, ja pracuję mm. przy The John Moy Show, Aha. ale znam się z Derekiem i Derek, kiedy zaproponowałem, że mógłby nam pomóc w czasie naszego spotkania dzisiaj, on bardzo chętnie się zgodził, żeby zagrać jakby rolę prezentera w naszym udawanym programie, czy w naszym ćwiczeniu studyjnym, gdyż Derek ma na pewno większe doświadczenie świadczenie w prezentowaniu programów radiowych niż ja, więc ja wolałem się z tego, że tak się, wy, że się tak wyrażę wyłączyć i pozostawić to w rękach profesjonalistów, takich właśnie jak Derek. Więc jak, jak widzimy, jak słyszymy, on świetnie sobie w studiu radzi, świetnie sobie radzi z, z taką ilością gości i z mnogością głosów, akcentów i tak dalej, i tak dalej. więc... Ja bym całej dobrej, że tak powiem, winy nie przelewał na, De na Dereka, ale powiedziałbym też kilka słów dobrych o Tobie, bo Ty jesteś jakby organizatorem tego spotkania i całkiem, całkiem sobie radzisz z tą Wielką hałastrą prawie 20 ludzi. Nie powiedziałbym wcale, że, że, że Darek jest lepszy, ale, ale może jesteście inni, ale obydwoje tutaj świetnie to wszystko prowadzicie. Darek jak słyszymy tutaj w tak zwanym backgroundzie sobie rozmawia, Ania Paś, którą słyszeliśmy w podcaście nie tylko dla Orów między innymi oraz kilka innych multi ludzi ale także właśnie Ty, Zbyszek, organizator dzisiejszego spotkania. Wrócimy za chwilę, ale chciałbym Ci się, spo... chciałbym ci się jeszcze spytać, co w dalszej części dzisiejszego spotkania, oprócz konsumpcji i, i poczęstunku w czasie lunchu. Przed lunchem mamy bardzo ważną część naszego spotkania. Dołączy do nas producent radiowy Ronan Kelly, który odpowiedzialny jest za program, który nazywa się Curious Ear, czyli... Czułe ucho można powiedzieć. Czułe ucho, albo ucho, zainteresowane ucho, albo e, Ciekawe Świata Ucho i Ciekawy Świata jest właśnie Ronan Kelly, który produkuje i e, przygotowuje niesamowite, bardzo ciekawe programy radiowe, reportaże, dokumenty i on opowie nam o swojej pracy, o tym, jak jak, co, co trzeba włożyć do tego radiowego garnka, żeby wyciągnąć z niego e, takie programy i takie potrawy radiowe, jakie przygotowuje Ronan Kelly. Tak. Więc to za chwilę, za pięć minut idziemy na górę i, i Ronan nam to wszystko opowie i, i, i zagra nam też kilka kawałków, które są świetne, więc tak. Wszystko, podobno Zbyszek mówi, że możemy wszystko nagrywać, potem i tak będzie cenzura, ale cenzura jest związana z tym, że kto płaci za abonament, ten może sobie potem wybierać, co chce, ale żeby właśnie tak jak Zbyszek mówił na początku, żeby włożyć do garnka no trzeba jakby po pierwsze ten garnek kupić i kupić produkty tego garnka, zatem płaćmy wszyscy abonament, jak i w Polsce, jak i w Irlandii, bo to A jak ważne. nie płacimy abonamentu, to i tak nas złapią. To i tak nas złapią. <laughs> Dziękuję Zbyszek, wrócimy po chwili i cóż, lecimy dalej, za chwilę lunch i za chwilę więcej atrakcji. Dziękuję bardzo. Dzięki. And now on RTE Radio 1, it's time for Mooney Goes Wild, which received a gold PPI Radio Award for Innovation last Friday night for this year's Dawn Chorus programme. So let's take a step into the natural world now with Derek Mooney. Hello and welcome to the programme. Today we hear about the world's first floating underwater tunnel. We discover the new craze, Wilderness Hammocking. And we learn why Norway is making the gift of a mountain to Finland. So it's never really as personal sometimes as people think it is, because I used to feel sometimes that it was because I was Irish, it was because I didn't go to college, it was because I've been here since I was a kid, that they know me and they don't take me seriously. You know, if all those things. I was a runner in RT for years, you know, you just get the tea, fetching this, fetching this, fetching that, fetching the other stuff. But then I had a sense of humour which others didn't have, and light entertainment, I fit absolutely perfectly into that box. Do you understand? Mm -hmm. Plus, I'm not afraid to say what I think, either. Well done. Uwaga podajemy sygnały testowe. Czas wróci. Czas chyba poczeka. Ania Paśnana, no, także jako Anastazja, Pani je nie doszła, nie doszła, nie doszła artystka baletowa. Chciałem się spytać, co Ty robisz w radiu? W radiu przecież to zupełnie nie Twoja broszka, skoro słyszałem, że coś tu robisz w tą stronę. Coś tu robię, Przedziaram szlaki dla tak. innych, dla tak, nas tak, wszystkich. Tak. tak. tak. Jesteśmy w Radiowym RT. Ten Pan w niebieskiej kraciastej koszuli, kto to jest? Tarek Murray, jeden z prezenterów. Jesteśmy tutaj po to, aby właśnie. Gain experience, to, Gains experience to, to raz, a dwa, jakby tę instytucja szanowną i bardzo szacowną troszeczkę od środka wstrząsnąć i zabełtać. Tak. Żeby nie było tylko, że mówią, że kto kogo zabił, dlaczego emigranci są tacy leniwi i dlaczego Irlandczycy nie wiedzą, że nas jest prawie 20% populacji tak. Irlandii. Tylko, żeby, połączyć, tak. się za, tylko na stare dane, które są tak. być może wygodniejsze. Zafałszowane na pewno. <laughs> tak. Nie, jesteśmy tutaj po to, aby się nawzajem zapoznać, przedstawić, tak. uśmiechnąć, tak. wymienić wizytówkami oraz w przyszłości miejmy nadzieję być e, znanymi radiostami. Tak. Znaczy mów za siebie, bo ja już jestem znany. A, tak. Tak. Nagrywałem cię wcześniej, jak z Derekiem rozwijałaś mały wywiad. wpuścimy to za chwilę. Ania znana także jako przyszła szefowa RTI. Owszem, Polski. owszem, owszem. oprócz tego jeszcze mam e, w, e, w, w zamiarze poprowadzić Late Late Show, ale to e, pozostawmy A to na to Late Late, czyli później, tak. za jakieś parę lat. Tak. Słyszałem, że oni nieźle zarabiają w tym Late Late Show. Milion euro rocznie. Tak? Tak. O, Więc kurde. myślę, że... Please? Tak, murzyni nie znają miłych słów. Dobrze, Late Late Show to jest dla tych, kto nie wiedzą w Irlandii. To jest taki poszy-poszy taki program, gdzie czte, przez cztery godziny gadają. Jest to ogólnie bardzo nudne. No, ale bardzo... bardzo nudne, ale wystąpienie w takim programie gwarantuje sprzedaż miliona płyt, dwóch tamponów, milionów, dwóch milionów książek oraz wygranie wszystkich możliwych konkursów popularności. Mhm. Okej. Okay. Dobrze, ja idę się ustawić tam koło tego pana, żebyś mi zrobiła zdjęcie obok. Ale osobno. Ten, jestem murzynem, nie chcę. Nie to, że jestem rasista, ale nie chcę.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 i to wszystko do tego mierzone jest w milisekundach. 30 razy. Zamknęliśmy drzwi. Odeszliśmy trochę od tego hałasu słownego, może nie hałasu, ale takiego zgiełku przepojonego burzą mózgów. Przede mną z mojej prawej strony najlepsza sąsiadka na świecie jaką mogliście mieć. Nie spotykamy się tak często, jak byśmy chcieli, ale... Ale dobra daje prezenty. Ale dobra daje prezenty, szczególnie na okrągłe rocznice. Chciałem powiedzieć ślubu, ale to nie, nie, nie, nie, nie. Chyba twojego, nie mojego. Um, ale nie o tym dzisiaj. Mam jakieś paprochy na gąbce, spokojnie. Um, chciałem się spytać, przed chwilą byliśmy w studiu u pana... Dereka Munea, to jest taki znany tutaj irlandzki radiowiec. A teraz jesteśmy po godzince takiej prelekcji z panem Ronan. Ronan Kelly. Ronan Kelly, człowiek, człowiek dokument, jeśli mm. chodzi o irlandzkie radio. Mm. Troszeczkę wczoraj rozmawialiśmy przed tą audycją, przed tym spotkaniem. Troszkę odciskiwałem na, na irlandzkie radio, że jest mało dokumentów, a słuchowisk w zasadzie nie ma w ogóle, mm. które ja bardzo lubię. Aczkolwiek mówię, dokument jest, ale troszeczkę inny niż w Polsce. Tutaj bardziej jest taki, taki, taki, taki. taki mm, ukryty w gorszym, czas, czasie, w gorszym no. czasie. W gorszym czasie radiowym. Radiowym, no. tak. Ale chciałem Ci się spytać, droga moja sąsiadko, najlepsza. Um, how do you find to spotkanie dzisiaj? Takie proste pytanie. Chociaż w zasadzie powinno się spytać, tak jak pan Ronan mówił, przerwę ci trochę, opowiem ci historię. Będzie ciekawie. Nie zapowiem ci historię. Samą w sumie nie, nie wiedziałam, czego mam się spodziewać tutaj, tak? ale wiedziałam, co chcę wynieść. Chciałam się czegoś nauczyć o radiu, i wydaje mi się, że to... A, i chciałam, i chciałam się też dowiedzieć, jak się mogę sprzedać w takim sensie, jak, jak wejść może w te struktury, bo niby oni mówią, jak Darek Muni zaczął mówić, że nie trzeba mieć żadnego chip on the shoulder, tylko jeżeli czegoś się chce, to trzeba przejść i wyważać wszystkie drzwi, a jak drzwi się nie wyważy, to wchodzić oknem, ale to nie jest takie proste, jak się to wydaje i to wymaga wszystko czasu, więc wydaje mi się, że to była taka trochę, e, droga na skróty dzisiaj, żeby się dowiedzieć pewnych rzeczy, no ja, na przykład, ja bardzo lubię pisać różne historie i czytać się w radiu, to ja bardzo lubię, nie? albo właśnie... A moje słowiska em, lubisz? Bardzo lubię Twoje słowiska, właśnie tego typu rzeczy, co nie? Właśnie wymyślone rzeczy, albo takie em, reportażowe rzeczy. I em, ja dużo pisałam do gazet, ale zawsze chciałam to robić w radiu, ale ja nie mam takich umiejętności, więc tak sobie myślę... Umiejętności ja mam, ale, ale Ty masz głowę. <śmiech> więc może może by to tak, jakoś tak po tak angielsku kombajnie, kombajn, co? co Przydełno się w ogóle otworzyło mm -hmm. teraz może możliwości, jestem mm -hmm. taka zapalona, właśnie widzę, że goreją ci poliki i, i dobrze. No. opportunities, jak to się mówi, czyli możliwości, ja w moim podcaście nie tylko dla orów, w tym roku, w tym sezonie troszeczkę inaczej podchodzę do tematu i właśnie opowiadam historię, drugi podcast, jaki był to był taką zajawką, właśnie opowiem wam historię opowiem wam historię mojego życia, opowiem wam to, co lubię najbardziej i to, co robię najlepiej, czyli podcast mhm. I, I dzisiaj też opowiadam historię z ludźmi, którzy opowiadają nam swoje historie, mm. którzy są bardziej doświadczeni. Um, średnia wieku tu w RTI mam wrażenie tak koło 40. Nie ma za dużo młodych ludzi, tak jak ledwo się rozglądałem. To znaczy, że mamy jeszcze czas. To znaczy, że jeszcze mogą być z nas ludzie i mm. może nas ktoś kiedyś zauważy. Nie, znaczy, tak mówię o tobie, bo mnie już tam zauważyli, ale <laughs> mi nie zależy na parciu na szkło, nie? A ty jesteś no. piękna, ładna, sympatyczna. Bo no ty szczególnie jest... w radiu się przede mną? No. O, wyczeknie mm. się kup. O, to dla ciebie. Dla kupi. mnie jeden. No więc, e, co mam powiedzieć? Róbmy swoje i... A, tak, że, radio, że średnia nie jest mała, no właśnie, ale to jest profesjonalne radio na dobrym poziomie, więc e, no, zajmuje trochę czasu, żeby doszlifować swoje umiejętności i talenty. No, ale czy Proste. wszyscy muszą być profesjonalni? No... Róbmy tak, jak umiemy najlepiej. No tak, ale pewne standardy muszą być zachowane, więc jeżeli mam tak. w radiu publicznym, nie wiem, jakąś dziurę, e, albo ktoś nie wie jak włączyć odpowiedni guzik i przerywa się no, bratkę na dwie minuty. Ty byłaś u Zbyszka w jego programie Spektrum parę lat temu słyszałem twój prawie nienaganny angielski i absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń, jeśli ty byś znaczy nie mam żadnych zastrzeżeń, jeśli ty byś po prostu um, się pojawiła znowu, to znaczy.. W zasadzie nie słuchać, że masz akcent jakiś taki złomży albo coś. No comments. Tak, no comments. Nie, chodzi o to, żebyś ty i żebym ja robił to, co lubi najbardziej, a czasami jakość przecież czasem. No, wydaje mi się, że ten. A to jest chyba moja koleżanka. Tak? No. Dobrze, kończymy tym sympatycznym świętowaniem. Emilia leci koleżankę. postaram się może porozmawiać z Anną Pasikonik znowu, bo ona gdzieś tutaj. Dzisiaj taki angielsko-irlandzko-polski podcast jest Sergiej, bardzo fajnie ma fajny akcent radziecki może mi się uda z nim coś pogadać Dobrze, dziękujemy Paść, chodź! Wprost z Zielonej Irlandii, to podcast nie tylko dla orłów Podam Państwu teraz tytuł utworów Truskawkowy, malinowy, pożyczkowy pomarańczowy, śliwkowy, agrestowy przykryte grubą warstwą kurzu Synchroniczność zjawisk i zachowań, kiedy dotyka się punktu początku. Tego początku, o którym mówiłem, że zawsze jest teraz, a nie, że był kiedyś. Emilia spytała się, Ani, Pasikonik, jak się podoba. A Ania Pasikonik pyta się, myśli, myśli, co z tego wyniesie. Tak, jak zwykle interesowne. Tak. Właśnie, właśnie, o tym chciałem powiedzieć. Na razie wyniosłam dwie kanapki oraz tak. jeden plastikowy kubek. Tak, właśnie zauważyłem, że ładowała do swojej małej torby. Cztery kanapki, to były dwie podwójne. Nie, nie taka mała, no. bo specjalnie wzięłam taką podróżną. Tak. Może będzie na Tak. W galerii będą mieli ten, bipkę. Tak. I począł tak. Chciałem się spytać, prowadzisz jedną, z, trochę odbiegamy do tematu, prowadzisz jedną z bardziej takich jakby, twórczych galerii tutaj w Dublinie i słyszałem, że ten. Słyszałem, że to jest, to jest galeria dla podcasterów. Tak, galeria ciekawych dźwięków i tak. osobowości i za tak. zachęcam wszystkich, żeby nagrywali i przesyłali i e, prezentowali się. Tak, właśnie... Należy oddać głos e, ludowi. Tak, właśnie wczoraj z Anią rozmawiałem na ten temat e, i Ania stwierdziła bo słuchała pierwszych podcastów z mojego nowego sezonu, stwierdziła, że świetnie mi idzie, że świetne rzeczy i postanowiła zostać moją menadżerką. Przesłała mi papier, na samym końcu małymi letarkami było napisane, biorę 20% od utargu. Owszem, tak. No niestety prawa rynku, żelazna ręka rynku rządzi i no, wszyscy jakby musimy tutaj cenić no. swoje profesjonalne usługi, tak? Tak. tak? Ale to drobnym drukiem. Drobnym drukiem. Kończę, kończę to wejście. Chciałem się spytać, co wyniesiesz oprócz kanapek i tego kubka z dzisiejszego spotkania? Wyniosę, mam nadzieję, listę konkretnych kontaktów oraz konkretnych pomysłów, które będę mogła realizować w przyszłości. Które to kroki doprowadzą mnie właśnie do fotela prowadzącej Late Late Show? Late Late Show. Aha, to już rozmawialiśmy o tym, tak, tak. Czyli kogo, kto teraz prowadzi? Tu, bridge? Będę tak, będę go brała tutaj na, na rożno i Aha. będę go przysmażać od różnych stron. O, dobrze, czyli Ania dzisiaj bardzo dużo o konsumpcji, o wynoszeniu kanapek i o rożnie. <głos> Takie to są różne podejścia ludzi do tematu. Dziękujemy. Tak. Polska znajduje się dziś w głównym nurcie rozwoju sytuacji międzynarodowej, którego kierunek określa i kształtuje w rosnącym stopniu Wspólnota socjalistyczna i front państw antyimperialistycznych. Jest historycznym osiągnięciem naszej partii, że wprowadziła kraj w ten główny... Jeszcze raz, jeśli można. Obniża się ceny detaliczne następujących grup wyrobów. Wyroby farmaceutyczne o 31%.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 No nie? To teraz powiedz! Jesteśmy w trakcie lunchu, obydwoje. Przeżywamy kanapki. Słyszałem, że Ania Paś wynosiła nawet kanapki dzisiaj, bo takie dobre. Ale to nie jest potwierdzone. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zbyszek, jesteśmy w połowie dzisiejszego spotkania. Co za nami? Co przed nami? Jak to wygląda? Za nami e, ćwiczenia w studyjne, podczas których rozmawialiśmy e, poprzednim razem i myślę, że one się dosyć udały. E, dołączył do nas Derek Muni i wszyscy byli tym dosyć podekscytowani. Wszyscy robili e, zdjęcia z nim. wali mu na kolana. Wszyscy chcieli mieć zdjęcie z Derekiem. Teraz mieliśmy sesję z Ronanem Kelly, który jest producentem tego ucha ciekawego świata, o którym wspominałem wcześniej, czyli The Curious Ear. I Ronan opowiedział nam trochę o kuchni radiowej i o tym, Dasz jak... Mi po... Dasz mi potem e-mail do... No do Ronana? No pewnie, zresztą każdy może, każdy może nawet napisać mm. do Ronana, bo to po prostu ronan.kelly mm. no um, i Ronan opowiedział nam właśnie trochę o tym, jak jak tą magię radiową, jak sprawić, żeby te nasze radiowe programy były jak najbardziej magiczne i jak najbardziej przyciągające słuch i uwagę radiosłuchaczy, czy podcast słuchaczy, jak w Twoim przypadku. A teraz jemy te pyszne kanapki, pijemy kawę i przed nami dla mnie najciekawsza część naszej imprezy, w cudzysłowie, naszego seminarium, czy naszego workshopu. Czyli brainstorming, burza mózgów i jakby spojrzenie na to, czego my w RT możemy na nauczyć się od reprezentantów e, tych mniejszości narodowych, które w Irlandii mieszkają. Dobra, dobra, dobra. Teraz coś drugiego, malutkiego. Chciałem się spytać, Zbyszek, Zbyszek, Zbyszek, co wiesz o podcastach? O podcastach wiem... E, hmm. Możesz... Wiesz, nie musisz powiedzieć, że wiesz, albo nie wiesz, albo po prostu... Ja bardzo lubię podcasty, ponieważ w swoim to jestem, e, mam, mam prenumeraty czy subskrypcje, w ogóle dziesiątek podcastów przeróżnych, ponieważ e, ja słucham podcastów i polskich, i BBC, i hiszpańskich, i francuskich, i niemieckich, i szwedzkich, e, bo jak najbardziej chcę nauczyć się jakby jeszcze więcej o radiu, o tym, co ludzie robią w innych krajach, co robi NPR w Stanach, co robi CBC w Kanadzie. Chcę się dowiedzieć o historiach. Jestem taką dosyć ciekawską osobą, wiesz? I chcę podsłuchiwać cały czas, co inni robią, o czym inni mówią, jak oni to robią, jak robią to amatorzy. A podcasty są niesamowite, no bo jest taka, jest ich taka różnorodność, taka ilość, można się tyle dowiedzieć i, i tyle się nasłuchać. Więc jak ja wychodzę biegać, albo jak na siłowni, albo coś takiego, to Wiesz, wkładam, wrzucam to wszystko na iPoda i, i, i, i się uczę. Czy podcast to takie inne radio, czy podcast to takie lepsze radio? Ja myślę, że to jest inne radio, wiesz, każda, każda forma radiowa i każda forma jakby audio i e, ma, ma swoje inne prawa, inaczej jest jak nadaje się program na żywo, inaczej jest jak nadaje się program e, dla 300 tysięcy słuchaczy, a inaczej jak ten program się nagrywa, można go cyzelować, można go e, zmieniać, można go przerabiać, dodawać muzykę e, i, i, i, i to wszystko jakby w ten sposób organizować. Więc tym one się różnią, te, te, te dwie różne formy, mhm. ale na pewno podcast daje Ci też możliwość... E właśnie takiego e, bardziej e, cyzelowania tej formy, prawda, e, daje Ci też możliwość bardziej prywatnej wypowiedzi, czy e, takiej osobistej wypowiedzi, ponieważ nie ma nad Tobą e, szefów, nie ma nad Tobą e, redaktora naczelnego, nie ma nad Tobą producenta, to Ty jesteś sterem, e, żeglarzem i okrętem, to Ty decydujesz o tym, co w tym podcaście będzie i to Ty bierzesz za to odpowiedzialność, więc, e, więc to się też tym różni. E, ale bardzo lubię podcasty i, i myślę, że w jakimś sensie można to połączyć, można połączyć właśnie podcasty z, z normalnym jakby nadawaniem. Bardzo ciekawie, bardzo interesująca, bardzo do rzeczy, Zbyszek, nasz dzisiejszy gość, ale taki, taki super gość, bo on wcale nie jest, jakby powiedzieć, od odbruty. nie jest super gościem, ale jest takim super gospodarzem dzisiaj, tak, który gości nas. Bardzo mi miło Was gościć, więc zatem A teraz... wrócimy później i zobaczymy, co się będzie co się jeszcze dzisiaj. Co się stanie na koniec. Tak. Co się stanie na koniec. Dziękuję zakłady radiowej imienia Kasprzaka w Warszawie. Najstarszy i największy producent sprzętu elektronicznego, magnetofonów szpulowych i kasetowych oraz radiomagnetofonów. Sygnały. Wprost w zielonej Irlandii to podcast nie tylko dla orłów. Zamiast, Żadne spotkanie nie byłoby w pełni udane, jeśli nie można by go dobrze podsumować i jeśli z tego spotkania by coś na przykład nie wyszło, co wyjdzie zatem z dzisiejszego podsumowania i z dzisiejszego spotkania? Ja mam nadzieję przede wszystkim, że z uczestnikami dzisiejszego spotkania spotkam się jeszcze nie raz, nie dwa i nie trzy, możecie, ale, nie ale tak, wiele może, razy. Może Cię wygryzą z miejsca, gdzie <laughs> pracujesz. Nie mów tak. E, najważniejsze jest, żeby dobrzy ludzie e, z ciekawymi historiami Pojawili się w radiu i przyszli do nas i z tymi, histori tymi historiami się z nami dzielili I, e, i żeby oni angażowali się także w pracę radia i w pracę RTE i w to o czym mówi e, RTE, bo RTE to jest to jest e, nadawca dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy, jak wspomnieliśmy na początku, płacą po abonament, dla wszystkich, którzy mieszkają w Irlandii, dla wszystkich, którzy tutaj żyją. I z tego spotkania ma wyniknąć to, że, że właśnie dla nich będziemy nadawać, że będziemy nadawać dla wszystkich. Dołączyła do nas na samym końcu Managing Director, główna szefowa, szefowa Radia RTE, czyli Claire Dignan, która odpowiadała na Wasze pytania, która wydaje mi się była bardzo otwarta, bardzo szczera i przyjęła przyjęła te pytania z, z otwartością i właśnie ze szczerością i z, i, i z takim bardzo dobrym podejściem i ja spiszę to wszystko pracowicie w przyszłym tygodniu napiszę raport i zobaczymy co będzie dalej zobaczymy a to by się podobało Filip? Zobaczymy. Nie, nie, w radiu nie zobaczymy, w radiu tylko usłyszymy. Bardzo dziękuję za zaproszenie, takie last minute, ale, ale dzięki. Podaję Ci rękę, zostawiam prezenty i oby do następnego spotkania. Czyli, do następnego spotkania, czyli do, do, do usłyszenia. Do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia. Do no. usłyszenia. Dzięki. Dzięki. Nie kontroli. Pytamy znanego instrumentalistę. I wypuszczam. jak pan to robi? Może jeszcze raz tu do tego sitka, będzie uprzedł. Gdzie? Teraz już wszystko. Przepraszam za tę przerwę. Then no matter. Był to jeden z ostatnich odcinków powieści Cichy Don. A zatem jeszcze jeden sukces. Do widzenia. Do widzenia.